Krzysztof, Krzysztof, jednak zrezygnowałeś z rajdu, jesteś niesamowicie wkurzony, rozmawialiśmy przed chwilą nie na antenie, oj straszny, straszny wypadek, na szczęście nic wam się nie stało i cóż, możemy, możemy szybciutko ten rajd podsumowywać, niestety 13 odcinek był dla was niedobry, niedobry, Krzysztof, jaki to był rajd, powiedz nam kilka słów na świeżo, na gorąco, jak to wszystko dla ciebie wygląda. Bardzo to był rajd dla nas, gdzie były tak zwane górki i dolinki, gdzie, gdzie były fantastyczne momenty, kiedy wjeżdżaliśmy do pierwszej dziesiątki, kiedy wracaliśmy po długiej podróży i oczywiście momenty bardzo ciężkie, kiedy już wydawało się, że to jest koniec, że już nie mamy szans, a jednak wracaliśmy nawet wracaliśmy do, do, do, na trzynastą pozycję. Myślę tutaj o pozycji startowej. Miałem wielkie pretensje do siebie. Dlaczego? Dlaczego wjechałem w tą dziurę? Nawet próbowaliśmy z Żamarkiem ustalić, jak to możliwe, że trzy dziury, ogromne dziury, były opisane jako jedna. No, no okazuje się, że Organizator też popełnia błędy i, i ja tu nie chciałbym na nikogo niczego zwalać, bo jednak wielu zawodników przejechało, ale jak rozmawiałem z Peter Hanzelem, okazało się, że on miał identyczny lot, no jemu się udało, widocznie ma większe doświadczenie, po prostu jest kierowcą, który już takie rzeczy widział. Dwa razy odbił się na przedniej części samochodu, jak to mówimy na nosie, ale jednak wylądował. A ja po prostu przekoziołkowałem parę razy przez przód, straciliśmy koło, samochód był poturbowany, ale mogę powiedzieć jedno, na pewno tu wrócę, na pewno będę walczył i na pewno nie będę ich chował. No. Krzysztof, byliśmy razem przez ponad dwa tygodnie. Towarzyszy nasz podcast, towarzyszył Wam podczas całej w zasadzie rajdu. Nie podróży, chciałem powiedzieć, podróży. Skończył się rajd dla Was. My jedziemy dalej z ekipą Orlenu. I powiedz, jak się czujesz, jak, jak to wszystko teraz wygląda, jakie są perspektywy dalsze. Przykro nam, że to 13 odcinek, przykro nam, że to się tak skończyło, no, mam nadzieję kolejni zawodnicy przyjeżdżają z etapu przyszyjnej wielkiej, czy w tyle, że oprócz tego, że samochód się poczaskał, czy tak powiem, to Tobie i Markowi nic się nie stało, zresztą mówiłeś, że ogólne potuczenia i tak to wygląda. Po prostu pytanie na koniec, jakie są perspektywy? na dalszy czas, na to, na, to, na to, co będzie się działo w Twoim życiu. Jak to wszystko będzie wyglądać? Perspektywy? Perspektywy takiego rajdu, którym się jedzie przez bardzo długi czas i w zasadzie na przedostatnim odcinku wypada się z rajdu. No, no cóż można powiedzieć? No, ogromny żal. Myślę, że takie zawiedzione nadzieje. Nadzieje, Krzysztof, nadziejami, ale... Co dał Ci ten ride? No niestety, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, oprócz przejechanych kilometrów, doświadczenie, coś jeszcze? Coś jeszcze? Mimo wszystko, dla ciebie ważne? cieszę się z tej ilości przejechanych kilometrów, z tych ogromnych doświadczeń. Myślę, że jechaliśmy szybko, że staraliśmy się pokazać, że nie jesteśmy zawodnikami, którzy. Myślą tylko o mecie, choć ona jest najważniejsza, ale też z zawodnikami, którzy chcą się ścigać, którzy uważają, że szybka jazda daje szansę na osiągnięcie jakiegoś dalszego celu. Wiadomo, że moim celem jest, jest wysoka pozycja w tym razie. So what about today's stage It was always gonna be a tough one starting off in El Rashida, km then 405 of racing special an enormous distance. ja so gehen man kann auch mal das notwendige glück haben das sind so sachen die lassen sich natürlich überhaupt nicht planen hadn't said that here we are wonderful day great scenery and um, well yeah flattening out a little bit as it always happens to do when you've got water around it sort of creates its own river deltas the run for home no more mountains there are sort of a long way behind us there'll be a bit of hilly stuff as we run towards the coast but as you can see flat still water here lilies and ladies as well tremendous scenery Absolutely beautiful. That looks like somebody's pet. It was carrying a, a little leather... I've forgotten what they call them now. Little bindings that hold the feet together. So we begin with T. Sounds like trestle. Anyway, look at this. That's what the Dakar's all about. Well, it's part of what it's all about. The drivers, of course, well, they had their own problems today, and the scenery was the least of their worries. Or indeed concerns. A reinforcement at the front you can see a little changed front end and that's because of the grass when you hit it it shatters and when it shatters it goes straight to your air ducts and you do have to stop on occasion otherwise you can get yourself into bother now do czynienia z niezwykłym zjawiskiem mm. tylko dla oruf First, best, and always. Witamy Państwa podcast numer 63 i podcast drogi. Witamy serdecznie z pięknej, aczkolwiek troszkę zimnej Lizbony, styczniowy poranek. I cóż, tak jak Państwo słyszeli, dzisiaj podcast jest troszeczkę inny niż zazwyczaj, czyli mieliśmy już gościa jednego w podcaście Krzysztof Hołowczyc, a będzie gości więcej serdecznie witamy z Lizbony gdzie, co ona sprowadza do Lizbony, kto wie, kto wie no mam nadzieję, że większość słuchaczy już wie, że rajd Lizbona-Dakar, kiedyś nazywał się Ride Paryż-Dakar, ale od dwóch lat rajd startuje właśnie z pięknej z pięknej Lizbony i cóż, dzisiaj czeka nas taki podcast troszeczkę drogi reportażowe, podejście do tego wszystkiego będzie dużo ciekawych hmm, po porajdowych wypowiedzi, przed odcinkowych takich różnych też wypowiedzi trochę, trochę jestem um, zmęczony, bo siedzieliśmy wczoraj do późna, do późna wieczorem tutaj i próbowaliśmy jakoś to wszystko sobie ułożyć, jak to wszystko chcielibyśmy, żeby wyszło ale stwierdziliśmy, że będziemy latać z mikrofonem i nagrywać tak, jak to wszystko jest um, piosenka dzisiaj, która zaczęła prawie ten podcast, czyli przed chwilą, czyli Fado. To jest jedna z takich głównych atrakcji Portugalii, Lizbony. Fado to są takie pieśni zazwyczaj smutne w przekazie. To pieśni, które były w XIX wieku stworzone właśnie w biednych robotniczych dzielnicach Portugalii, Lizbony, portugalskich miast. I pieśni są takie właśnie smutno-nostalgiczne. Wspiewające o tym, jakie życie jest ciężkie i jak ciężko w życiu, ale zawsze coś dobrego można znaleźć. Zatem piękna Lizbona, piękna Portugalia i udajemy się, udajemy się, udajemy się do dzielnicy Belem, to jest na zachodzie Lizbony, przy rzece, przy, przy, przy, przy rzece Tag i co mówisz? Aha, no i no tutaj mi poganiają, że muszę kończyć. I ten. I, no, i, I tam zaczyna się rajd. Tam jest punkt startowy. W zasadzie cały rajd zaczyna się dopiero za dwa dni, kiedy wjeżdża do Afryki, ale mam nadzieję, że wszystko, wszystko będzie dobrze. Wszyscy, cała polska ekipa dojedzie do Afryki spokojnie czyli Krzysztof Cołopcy, Marek Dąbrowski, Jacek Czachor oraz y, TVM Divers Team to jest y, ekipa startująca. Zatem piękna Portugalia, jeszcze piękniejsza Lizbona. Za dwa lata y, raid będzie miał 30 30 edycję mam nadzieję, że za te dwa lata znajdziemy się troszeczkę w innych możliwościach i finansowych. I, i tutaj no, mówiąc koniec końców chciałbym no, nie wystartować w rajdzie, bo to się nie uda, bo nie mam ani licencji pilota, ani kierowcy, ale jakoś mam znajomych, którzy może jakoś y, pomogą żeby się znaleźć jeszcze bliżej rado niż, niż byliśmy w tym roku. Zatem zapraszam na wypowiedzi, które, które tutaj przeprowadziliśmy z naszymi kierowcami I, i nie tylko. Zobaczymy, z kim się uda porozmawiać. Gdzieś w trakcie rajdu y, na pewno Państwu przybliżę historię rajdu, bo to już prawie 30 lat. To jest jeden to chyba najtrudniejszy rajd taki terenowy na świecie. I co? I, i tyle. Zobaczymy, jak to szybko wyjdzie dziwny ten podcast będzie, czasami dźwięk będzie nam uciekał, bo już teraz kiedy to wszystko już montuję to już wszystko wiem, że czasami jakość dźwięku była fatalna, ale liczy się to, że zostało wszystko zarejestrowane i tyle. Zapraszam i w drogę, w drogę, w drogę życzymy naszym kierowcom wszystkiego najlepszego, chociaż jak Państwo słyszeli zaczęliśmy od takiej wstawki Krzysia Hołowczyca po 13 etapie, kiedy on się właśnie wycofał z rajdu, miał wypadek dość poważny, ale Samochód skasowany, ale jemu i pilotowi yy, nic się większego nie stało. No i tak to wygląda. Zatem jak to się stało, że do 13 etapu Krzyś Holowczyk dojechał? Szczęśliwie. W bardzo dobrych rezultatach. Czasem chociaż miał dużo, dużo PRA. Dwóch naszych motocyklistów, Jacek, Jacek Czachor, Marek Dąbrowski. No i tyle, jedziemy z tym koksem i jedziemy w drogę, zapraszam Państwa na ten podcast dziwny, mam nadzieję, że Państwo się, znaczy dziwny, inny niż zazwyczaj, zazwyczaj Państwo byli przyzwyczajeni do mojego gadania, a tutaj będzie naprawdę mnóstwo gości, mnóstwo różnych e, ciekawych rzeczy i troszeczkę dobrej muzyki postaram się wciskać pomiędzy nasze wypowiedzi, żeby nie było tylko nie było słowa, zatem zapraszamy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, to tyle i droga. Nie tylko dla Orłów, trochę inny rady. Serdecznie witamy podcast nie tylko dla Orłów i nasz pierwszy gość jeszcze przed rajdowy czyli serdecznie witam Cię Krzysztof i za dwa dni dopiero rusza rajd, my się już spotkaliśmy, jeszcze bez większych emocji, bez większego stresu kilka pytań, pierwsze jak przygotowania na rajd, jak to wygląda to już trzeci twój rajd i jak chcesz w tym roku jechać, jaki styl jak, jak dojechać do mety, po prostu, Krzysztof przede wszystkim chciałbym myśląc o stylu jazdy, osiągnąć taki konstans, taki spokój, żeby potrafić jechać na tyle wolno, żeby było szybko. Może to trochę brzmi nielogicznie, ale myślę, że to jest właśnie styl na Dakar. Umieć jechać wolno, ale żeby był dobry czas i tak naprawdę nie wolno przekraczać możliwości samochodu. Jeżeli auto daje takie, a nie inne możliwości, po prostu trzeba jechać i to jest mój cel na, na tym rajdzie. A wynik, jeżeli nie będzie przygód technicznych, jeżeli nie będzie jakichś gdzieś głębokich wyjazdów, Wydmy, gdyby Żamark się pomylił, sam się znajdzie i dlatego na razie nie ma co mówić o wyniku. Ja po prostu chciałbym jak najlepiej, jak najszybciej jechać. A cele, Krzysztof, na jakie cele na ten trzeci już twój Dakar? Jak to oceniasz? Dla mnie głównym celem i w Portugalii Właśnie, w tych dwóch odcinkach w Portugalii jest poprawienie swojej pozycji startowej, żeby w Maroko, kiedy będzie się kurzyło, kiedy będzie już ta sytuacja, że ciężko będzie wyprzedzić drugie auto, żeby już być na lepszej pozycji, żeby po prostu być za jakimś szybkim zawodnikiem i mieć możliwość walki z czasem, a nie z kurzem poprzednika. Mimo, że nie jestem jakimś specjalistą od wydm i wiem, że tam będzie naprawdę ciężka walka, żeby się nie zakopać, żeby auto ciągle jechało do przodu, to myślę, że nasze auto będzie dobrze podróżowało po wydmach, a tam, gdzie gdzie czuję się najpewniej, czyli na takich ścieżkach już w Senegalu, kiedy będą nawet drzewa się pojawiały, kiedy już taka trasa będzie bardziej rajdowa, to myślę, że tam będę się czuł najspokojniej, naj, najbardziej szybko będę mógł podróżować, bo po prostu tą strategię na taką drogę mam. Samochód jest po dużych testach, tak na twardej nawierzchni, jak i na piasku jeździł i myślę, że nie będzie jakichś większych problemów technicznych marzę o tym, żeby ich nie było, ale samochód z większym silnikiem, 4-litrowym, mimo że może nie jest jakiś szczególnie wysilony ten silnik, specjalnie tak zrobiliśmy, żeby on nie miał jakiejś ogromnej mocy, ale to jest szybkie, bo jest w limicie wagi, jest dosyć lekkie, jak na oczywiście samochód dakarowy, bo to jest 1825 kg w stanie bez paliwa. Ktoś by pomyślał, no to wcale nie jest taki lekki, ale ile tam jest rzeczy różnych, jak to jest jednak mocne i twarde, wytrzymałe auto, stąd ta waga. I myślę, że to auto przy dobrej skrzyni biegów, przy naprawdę bardzo dobrym zawieszeniu, no może być konkurencyjne i może chwilami dawać no, szansę na jakiś niezły wynik. Krzysztof, w tegorocznym rajdzie jest więcej Polaków. Nie jesteś jedynym Polakiem w tym rajdzie. Dobrze, że jest więcej Polaków. Ja się z tego bardzo cieszę, bo myślę, że to będzie nam dawało szansę właśnie na pobycie trochę w polskim gronie. Ja będę mógł porozmawiać po polsku, bo niestety w zespole, w którym jestem głównym językiem jest francuski i tylko czasem mogę porozmawiać po angielsku. Dziękuję Krzysztof za tę rozmowę. Przyszedł do nas Marek Dąbrowski, Jacek, Jacek Czachor. Marek Dąbrowski, czyli nasz pierwszy motocyklista. Marku cele na ten Dakar? To samo pytanie, co zadałem Krzysztofowi. Zagadki, niespodzianki. Marek, jakie Twoje wrażenia? Jak, jak to wszystko sobie ułożyło w głowie? Dakar jest jedną wielką zagadką, a o niespodzianki jest nietrudno, więc ja będę się po prostu starał jechać dobrze, na, na miarę swoich możliwości, a przede wszystkim dla mnie najważniejsza rzecz to zachować jak najwięcej siły na późniejszy etap. Ale zespół Orlen Team to nie tylko Krzysztof Hołowczyc, ale także dwóch motocyklistów, tak? Może coś, może coś przybliżysz słuchaczom, jak to wszystko wygląda? O motocyklowy zespół Orlen Team to dwóch motocyklistów kiedyś ja starałem się robić najlepsze wyniki w tym roku, wskazuję wszystko na to i tak jest, że Jacek jedzie jako ten pierwszy, ten, który będzie robił wynik. Ja będę starał się jechać z tyłu i zamykać zaplecze. A jak czujesz kontuzja? Jak się czujesz? Czy wszystko już jest w porządku? Gotowy jesteś do ścigania? Po kontuzji nie ma śladu. Motocyklowo jestem przygotowany, medycznie też. No jedyny problem to taki, że nie startowałem w tym roku w Mistrzostwach Świata. Jest to mój pierwszy start i od razu tak y, poważny jak Dakar. Niemniej jednak y, trzeba zacząć jeździć, trzeba jechać i, i dobrze. myślę, że, że Dakar to będzie niezwykły przetarg. Jeszcze jeden plus y, związany troszeczkę z twoją kontuzją, czyli, czyli możesz być troszeczkę słabszy niż Jacek Czachor, ale dowiedzieliśmy się przecież y, dwa dni wcześniej, że trasa rajdu będzie skrócona. Co Ty na to? Chyba to dobrze dla Ciebie? Nie będę ukrywał, że jak zobaczyłem, że traca, trasa rajdu jest skrócona, no dla mnie jest to na pewno lepiej, dlatego że e, po takiej długiej przerwie będzie mi ciężko właśnie w tej późniejszej fazie rajdu. E, w, no, dla Jacka jest to niewątpliwie gorzej. Jacek to jest twardy zawodnik, dla niego im dłużej tym lepiej, im ciężej, im zawodnicy mają większe trudności, tym jego klasyfikacja się poprawia. Dzięki Marek, dzięki. Życzymy Tobie wszystkiego najlepszego w tym rajdzie. Zresztą chyba nie trzeba Tobie wrócić po ostatnimi czasy. Bardzo dobrze razem z Jackiem się spisujecie. Drugi nasz świetny motocyklista Jacek Czachor. Witamy Jacku cieszymy się, że znalazły do nas kilka czasu. Jakie cele? To oczywiście to samo pytanie co dla Krzysztofa i Marka. Jakie cele na ten rajd? Oczywiście pewnie ukończyć, ale czy coś dokładniej? i Na jakim miejscu? Czy... Jakie życzenia? Po prostu, króciutko. Przede wszystkim chciałbym być na mecie. Jak już będę na mecie, to będzie na pewno wynik. Ambicje też mam. Ostatnio byłem Cztery razy w pierwszej 15 i to bardzo cenię. Będę walczył o jak najwyższe miejsce. Mam tutaj 250 zawodników, czy 260 do ścigania, także będzie się z kim ścigać. Jak zwykle na Dakarze są faworyci, których znam, ale zawsze są zawodnicy, którzy po prostu wystrzelają, jak Filip z Konopi. Nie znam ich, a dobrze jadą. Jest dużo dobrze jeżdżących zawodników, którzy zaczynają swoją przygodę w Dakarze, a startowali wcześniej w rajdach enduro i w motokrosie. Także zobaczymy. Ja na pewno jestem doświadczonym zawodnikiem, na pewno będę starał się jechać jak najszybciej, ale też nie chciałbym przekraczać pewnych reguł. Przekraczanie reguł, czyli jechać po prostu jak najszybciej, ale jak najbezpieczniej. Pewnie o tym, o tym myślisz. Filip Skonopi, dziękuję. Dziękuję, że t... tak się tutaj ze mnie trochę... Nabijasz. Dobrze, dziękuję wszystkim, dziękuję Wam. Mam nadzieję, że spotkamy się już w Afryce po pierwszych dwóch etapach w Portugalii i cóż, wszystkiego dobrego, dobrych rezultatów, sprawnych maszyn i żeby troszeczkę e, poczuć teraz klimat, może, może jakaś, jakaś afrykańska piosenka może nawet bardziej arabska czyli Natasza Atlas bardzo bardzo fajny utworek chłopaki wszystkiego dobrego dziękujemy dziękujemy za znalezienie chwili dla nas i tyle zobaczymy się w Afryce za dwa dni już po przeprawie wszystkiego dobrego zapraszamy na dalszą część Odcinek jest taki, jak jechaliśmy, inny zupełnie, ale taki coś podobnego, jak jechaliśmy w tamtym roku. Z tym, że uważaj, bo są strasznie zaciśniające zakręty. Jak masz te strzałki, to po prostu wiesz, no zwalniaj, nie wyczujesz. Później, później już w połowie są jeszcze bardziej zaciśniające zakręty. Ja tam z jednego wyleciałem jest, jest, nie jest tak bardzo ślisko. Mi się trzymał motocykl. I tam, gdzie widzisz, to możesz dodawać normalnie gazu, normalnie możesz wyhamować, rozumiesz? Ale uważaj, jest bardzo wąsko na samochód. Yy, raczej muszą ci nawet jak cię puszcza, jest ciężko wyprzedzić, ale są mocno zaciśniające zakręty i są przepaście. No, Be bardzo będzie ciężko wyprzedać. I uważaj, jest yy, po prostu na te zaciśniające zakręty. Jest bardzo wąsko. No, powodzenia. Cześć przed chwilą Jacka Czachora, który udzielał, udzielał rad ym, zespołowi TVN, który jedzie, ym, to był pojazd Unimog y, TVN Diver's Team, Jarek Kasberuk jechał i, i, i Jacek Czachor udzielał im, im, im rad. Przed nami Krzysztof Łowczyk, Krzysiek, ym, pierwszy etap w Afryce i problemy, problemy, słyszeliśmy, że to była niezła przygoda, szczęście, że dojechaliście do mety, dojechaliście do mety, etap, y, etap Al Rashidia. wszystko jest dobrze, jak przygoda, jak to wszystko wyglądało, powiedz nam szybciutko, jak to wszystko się odbyło. Ja przecież chyba opowieść o tej przygodzie tu się powinna zacząć, kiedy wyjechaliśmy z Portimao, bo... Długa dojazdówka, ponad 400 km. Bardzo trzeba było szybko jechać, żeby zdążyć na prom. I kiedy wjeżdżaliśmy do miasta, nagle okazało się, że samochód bardzo przegrzewa, zaczynał mieć wysoką temperaturę. Pomyślałem, że coś się dzieje z wentylatorami, no bo to było w takim korku, w którym podjeżdżaliśmy. No ale stopniowo wykluczając poszczególne awarie, doszliśmy do wniosku, że no mamy duży wyciek silnika, padło przypuszczenie, że to jest pompa wody. No i po kolei, punkt po punkcie, staraliśmy się odnaleźć tą przyczynę. Nawet zakleiliśmy taką dziurę, z której leciała ta woda. No niestety to nie pomogło. No wyglądało na to, że nie mamy szans w ogóle na wjechanie na odcinek specjalny o własnych siłach. Wobec tego ustaliliśmy, że będzie nas ciągnęła ciężarówka. I to nawet był miły gest moich kolegów z Polski z drugiego zespołu, że chcą mi pomóc, że chcą nas pociągnąć. No, na szczęście e, udało nam się przy wysokich obrotach utrzymywać jaką taką szczelność tego układu. Także ja gasiłem silnik podjeżdżając na start, i później startowałem i ja od razu jechałem na bardzo wysokich obrotach, a na małym uchyleniu przepustnicy. Także udało się nam przejechać przez. E, ten odcinek specjalny niestety z przerwami takimi pięcioma a po 10-15 minut, bo musieliśmy bardzo powolutku nalewać wody, żeby nie zniszczyć głowic nalewając zimnej wody. No i jesteśmy na mecie, no cieszę się z tego bardzo, bo, bo może się te fatum przełamie, może już jutro normalnie pojedziemy. Faktem jest, że ta kolejność na starcie, która niestety jest z poprzedniego odcinka, bardzo mnie przeraża, bo 90. miejsce e, to dużo wyprzedzania. Wiadomo, że Maroko to wielki kurz i duże ryzyko przy wyprzedzaniu trafienia w jakąś wielką dziurę czy w kamień. Dlatego no, będziemy się starali może 20-30 miejsc przenieść do przodu, przynajmniej myślę o pozycji startowej, no bo bardzo ważne, żebyśmy do Mauretanii wjechali już na dobrym miejsce. Świetnie, czysto, że się wszystko dobrze zakończyło. Mam nadzieję, że dalej pójdzie już łatwiej. Dzięki za rozmowę. Jacek Czachor jest tutaj przy nas. Jedziemy z Jackiem. Jacek Czachor, pierwszy etap afrykański. Jakie szybciutkie wrażenia i Maroko to chyba twoja ulubiona część trasy rajdu w Maroko. Mam rację? Gdzieś nam, przepraszam, jeszcze nam gdzieś tutaj głowce, latają nad głowami trochę. Mam nadzieję, że przeczekamy może chwilę. Nie, nagrywamy, nagrywamy. To jest. Jacek, y, rajd Maroko. Najświeższe takie twoje wrażenia. To był zupełnie inny etap niż w tamtym roku. A Maroko to już znam, także wiem mniej więcej jaki tutaj teren jest. I tu jest teren po prostu kamienisty i bardzo dziurawy. I trzeba jechać bardzo, e, może nieostrożnie, ale bardzo czujnie żeby po prostu tutaj nie zakończyć startu. No nie mamy dojazdówki takiej jak ma, mają samochody, czyli 170 km i na długi dzień oni będą 170 km brać, A nam robią gdzie indziej piwa i nic nie będziemy mieli. Nie będziemy mieli ani kół na wymianę, ani nie możemy wziąć ciuchów osobistych, ani śpiwora. Po prostu nic. Marek mówi, że dadzą nam po koszulce. Tak, to jest właśnie rajd, y, minimum wszystkiego i maksimum wysiłku, zmagania się człowieka z maszynami, taka, takie zwykłe słowa, ale to, to właśnie obrazuje, że maszyna i człowiek musi stać się że tak powiem, jednym, żeby dojechać do mety, żeby wygrać. Dziękuję Jacek, dziękuję Marek, mam nadzieję, Marek przepraszam, y, Krzysiek, mam nadzieję, że spotkamy się na następnym etapie i co, może troszkę muzyki i jedziemy dalej, jedziemy dalej mam nadzieję, że afrykańska wyprawa, afrykański rajd dalej będzie się dla Was pomyślnie pomyślnie, pomyślnie toczył tyle, lecimy dalej podcast nie tylko dla Orłu, troszeczkę inne radio na pustyni gdzieś w Maroku. Witamy, witamy. Następny etap. Krzysztof, powiedz nam szybko, co się stało. W pewnym momencie, w dwóch punktach kontrolnych mieliście trzeci rezultat. Startowaliście z 90. pozycji i mieliście trzeci rezultat, co prorokowało na świetny wynik, ale niestety dojechaliście na 46. pozycji. Co się stało? Szybciutko powiedz nam, bo to było niesamowite. Za szybko chcieliśmy wrócić. Nie, nie mieliśmy na tyle pokory, żeby jednak przed wydmami spuścić tak jak wszyscy powietrze i przejechaliśmy, co ciekawe, całe widzimy na ostatniej takiej malutkiej w zasadzie to już taki był bardziej camel grass no stanęło auto, zakopaliśmy się dobrze no i odkopaliśmy auto. wiadomo ile to trwa wyciągnięcie auta z piachu no i strata, no i znowu jesteśmy na jakimś tam 40 którymś miejscu no co prawda nie startujemy na 90 tylko na 40 którymś także no Powoli, powoli. No, no ciągle to nie jest jeszcze taka strata, która by nas dyskwalifikowała, jeśli chodzi o walkę o, o dobre miejsca, także ja jestem jak najlepszej myśli co do jutrzejszego dnia, ale znowu jak pomyślę, że w tym kurzu, w niebezpiecznych miejscach będę musiał wyprzedzić kolejne, nie wiem, 20 samochodów, no to nie jest wesoło. Tomasz no, masz rację, Krzysztof, nie jest wesoło. Marek Dąbrowski przy nas wygląda aż na zmęczonego. Jak etap, jak Maroko. Jestem bardzo zmęczony już tymi kamieniami marokańskimi, było mi trudno. Wydaje mi się, że troszeczkę mus w przedniej oponie, czyli tak jakby ciśnienie w tej przedniej oponie mi osłabło i e, cały czas czułem, jak kamienie uderzają w kierownicę, na dowód tego cała felga jest pognieciona i po prostu strasznie źle się z tym czułem bolą mnie bardzo ręce i nadgarstki z Jackiem wczoraj udało nam się wyregulować amortyzator jeszcze dzisiaj będą małe poprawki, i już powinno być wszystko dobrze, wieje wiatr obawiałem się tego najbardziej strasznie nie, nie lubię tego etapu jak wieje wiatr już jechaliśmy go kilkukrotnie, jest to bardzo ciężki, długie. etap, coś już teraz będą ciężkie i długie, ale dodatkowo przy tym wietrze będzie zacinał cały czas piasek. I przy burzy piaskowej ciężko się naprawdę bardzo jedzie. Można by powiedzieć, że burza piaskowa to pół biedy, ale na tym etapie nie ma serwismenów, czyli wszystko musicie sami zrobić. Jacek, bo jest na już Jacek Czachor. Jacku powiedz jak etap i jak to wszystko dalej będzie wyglądać. Wyjechałem do mety pół do piątej to już coś o czym świadczy ale tak naprawdę to ten odcinek się jeszcze nie skończył bo teraz muszę wszystko sam zrobić przy motorze a jutro muszę przejechać 500 km. to wtedy będzie finisz tego odcinka bo to jest maraton i naprawdę bardzo wyczerpujące. Jacek rozmawialiśmy z Hopczy, z kołowczycem wcześniej mówił, że strasznie dużo kamieni na, na rajdzie czy to prawda? jaki był ten etap? Dużo bardzo było szlaku po kamieniach, z tym, że no, to jest szlak bardzo zniszczony, luźne kamienie, niejednokrotnie, które mają wysokość 20 cm. Dużo tych kamieni trzeba to omijać, albo trzeba powolutku jechać. Ja dzisiaj najszybciej miałem gdzieś na jakiejś prostej 136 na godzinę, więc tak nie są dużo. Albo mnie jechaliśmy chyba 70-80 na godzinę. No i zobaczymy, czy się niektórzy nie załamią. Nie ukończę tutaj zawodu. Dobrze Jacek, niektórzy, mam nadzieję, że ci niektórzy to nie nasza ekipa Orlen Team. Niestety, na szczęście, mogą to być tylko inni zawodnicy. Wam z nie szczęścia, spotykamy się jeden dzień wolny. Dam Wam spokój, damy Wam trochę wytchnienia na odpoczynek. Spotkamy się za dwa dni, po jak już wspomniałem, wolnym etapie. A teraz pochodzimy gdzieś po pit stopach, zobaczymy co się dzieje. U innych kierowców, u innych serwisów chciałbym, w innych serwisach, przepraszam, z czego gorąca, już mi się plącze język, jest 46 stopni w, w cieniu, liczyliśmy przed chwilą, jest godzina 7, 7, 17, 40, nie jest, 38 w cieniu, przepraszam, już mi się coś ten termometr Zobaczymy, co się dzieje w pizzopach Postaram się gdzieś Żana Marka Fortena złapać. To jest pilot Jadka Hołowczyca. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się dzieje. Jakaś piosoneczka, może coś... Jedziemy z podcastem dalej. Dzień przerwy, Lisbo na Dakar. To tyle. Dziękuję. Kolejny etap, kolejny etap uh, i spotykamy się z pilotem Krzysia Hołowczyca, Jean-Marc Fortin, będę go pytał po angielsku, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, czyli Mark, how do you feel, how do you uh, find this kind of um, surface, this kind of rally, do you like it or just because you had lots and lots of problems with the, with the car, how, how do you find it? We have still... Three big stages to go, I think uh, tomorrow and uh, two days after they are quite tough. And after that uh, we can uh, we can have a hope to to reach our car uh, more easily. I'm re I'm really I'm really uh, really happy to have a rest day today because it was hard week last week and uh, no, we we just keep going and I think uh, everything uh, if the car is okay I think we, we can we can do it properly. Pytam się teraz, czy żona Marka o progres w rajdzie, czyli czyli były problemy na początku, a potem już coraz lepiej. Czyli, Mark, um, you had very good week in this in this race. How do you how, how do you um, feel? Yeah, I, I I feel well for tomorrow because uh, it will be not a lot of track or so, and uh, we will play a bit with a uh, with some uh, harder harder sound and we will see. Yeah, I think uh, we learn every day, a lot of things. For the first time is the first time. Uh, Dakar is uh, really special, special race, and uh, also which is good. Uh, I mean, uh, for navigation, for me, m my point of view is uh, I, I hope to to be better and better. And then, uh, no, it's it's it's not easy every day, but uh, I'm I'm still happy to be here uh, at the moment. Tomorrow will be very tough stage. How is your tactics for tomorrow? How do you, how do you want to drive tomorrow to be probably as good as yesterday on the finish line? Uh, tomorrow, yes, it's uh, almost 500 km and uh, the program is uh, a lot of sound dune on the two first, I mean on the 200 first kilometer, so which is uh, hopefully. Uh, in Mark, dziękujemy za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli wszystko. Dziękujemy za tą jakość, ale złapaliśmy Marka. Y, nagrywałem na moim takim podręcznym bardzo dyktafonie i jakość niestety nie była najlepsza. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie ok następnym razem. A jest ja to wszystko przez to, że Mój, yy, mój sprzęt tutaj odmówił posłuszeństwa piaski i to ciepło po prostu dobrze, że miałem drugi tyktafon przy sobie i mogliśmy to wszystko nagrywać na zapasownie popraszamy i zapraszamy dalej na naszą relację z rajdą. Krzysztof kolejny etap i świetne siódme miejsce na etapie do Ataru powiedz nam, powiedz nam, bo jesteśmy naprawdę szczęśliwi pomimo początkowych kłopotów. Powiedz nam, jak to wszystko wyszło. I zaraz, i zaraz yy, słyszałem, że będzie wywiad z Tobą w telewizji Eurosport yy, w niemieckiej wersji. Zobaczymy, jak to się uda złapać. Może mi się uda to nagrać. Zobaczymy. Krzysztof, powiedz, siódme miejsce. Świetny rezultat, świetny rezultat. nam szybciutko, jak to wszystko było. Duża część zawodników, naprawdę większość przynajmniej w samochodach, pomyliła się zaraz na początku. Była trudna bardzo nawilacja, myśmy z tego bardzo ładnie wyjechali i bardzo szybko. Także już byliśmy chyba ze trzy miejsca do przodu, no ale niestety nigdy nie jest tak dobrze, żeby było do końca dobrze. Zaczęły się pochodzić silnikiem, zobaczyłem nagle bardzo wysoką temperaturę, wysoką, niską, wysoką, niską. No pomyślałem jak zawsze, uszczelka pod głowicą. Myśleliśmy, że to koniec, A nagle samochód zaczął pracować na pięć cylindrów, na cztery cylindry no to już wiedziałem, że się woda dostaje do silnika, do środka, do świec, także pomyślałem, no nie ma szans, żeby samochód przejechał 500 km. No ale doszliśmy do wniosku, jedziemy do momentu aż staniemy i może później te czwórka będzie raz ciągnęła, coś będziemy robić, no zobaczymy co dalej. W zasadzie większych szans nie widziałem na jechanie. No i tak pamiętając, jak jechałem z tą pompą zepsutą 4000, bardzo nieduży gaz, w miarę szybko, bo to i tak się jedzie 100-110 na godzinę, ale mięciutko, bardzo płynnie. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. No nikt nas nie dogania. Nagle samochód zaczął odzyskiwać cylindry, 5 cylindrów, 6 cylindrów. No doszliśmy do wniosku trudno. Jedziemy do końca, może się uda. I nagle na CP informacja będzie skrócony OS. No to był dla nas no, cud. Skrócony OS z powodu po tej burzy piaskowej. Kiedy wjechaliśmy na Wydmy i nacisnąłem gaz do dechy, bo musiałem nacisnąć, na Wydmę było bardzo ciężko, no samochód odzyskał pełną moc, przepięknie przejechał przez Wydmy, jak zjechaliśmy z Wydm, no to wrażenie, że jednak chyba będziemy na mecie. I wtedy w nas nowy duch wstąpił, przez cały gras, przez cały ten bałagan przejechaliśmy w miarę rozsądnie, aczkolwiek bardzo oszczędzając samochód. I jesteśmy tu teraz już. Wiem, że wszystko będzie naprawione, że samochód będzie miał skrzynie biegów, mosty, zawieszenia. Będzie w pełni przebudowany, <śmiech> nawet dostaniemy nową przednią szybę, którą nam jeden z zawodników zbił. Tak, widziałem właśnie, jak serwisanci tutaj obklejali już tą szybę już do, do, do mocowania. Krzysztof, nie zatrzymuję Cię, chłopaki z Eurosportu do Ciebie pędzą. I co cóż, posłuchajmy, posłuchajmy, co co dla Eurosportu do powiedzenia. Dzięki, dzięki, dzięki za rozmowę zaraz postamy się złapać następnych naszych motocyklistów i tyle, tyle, zapraszamy za chwilę. natürlich im Eurosport.de Dakar Forum, aber allen können wir es unmöglich recht machen. Und wir haben es auch darauf konzentriert, nun wirklich bei den Bildern zu bleiben, auch weniger über die deutschsprachigen Teilnehmer zu sprechen. Es ist schade, aber das ist eine Entscheidung der Redaktionsleitung, die wir zu respektieren haben. Sieben Autos sind gestern am Donnerstag ausgefallen. Die Frage war natürlich, wie viel wird es am Freitag geben an Schäden und an Problemen. Da haben wir Christoph Holowczyk aus Polen, Ex-Rallye-Europameister. With us now Christoph Holovich um, Holovic. yes. Sorry. Good. Um, tell us about your rally. You came in today, seventh liter yeah, der Tageswertung und beste Nissan in der Gesamtwertung. Es lief gut, sagt er, der to Also bei Passagen, wo wir reine Vollgas Vollgaspassagen haben, ist es natürlich für uns als Privatfahrer schwierig gegen die Werksteams aber heute ist wie heute viel Dünen da ist Okay, slow mean 120, you know, when you off throttle 4000 Er musste natürlich sehr, sehr vorsichtig course, auch über den Sand, walk. über die Dünen fahren, uh, teilweise auch sehr langsam. Ein uh, with bisschen Geschwindigkeit heute war glaube ich auf Sand That's dann doch uh, nur 120 kmh, so das ist immer noch relativ schnell, die Nani Roma auch festgestellt hat. Und das ist also unser Freund aus Polen, der eine super Leistung absolviert hier im Nissan und wäre schön, wenn der das wirklich weiter durchhalten kann. Die Anzahl der Staaten Der Teilnehmer aus den östlichen Staaten Europas wächst von Jahr zu Jahr. Aber wenn natürlich da dann auch ein Held nach vorne fährt, hat das natürlich klar auch einen Nachfolgeeffekt. Wir wissen ja auch bereits im Marathon-Weltcup sind da die Russen sehr stark vorne. Weil Schmarkoven das Bordenschien, das wir auch schon mal vorgestellt haben, die auf zwei Rädern bei Motoren auf vier Rädern Kolejny etap z tu do Nemy i jesteśmy już po i cóż, chyba nie za dobrze poszło dzisiaj, Marek Dąbrowski i Krzysztof gdzieś tutaj się kręci, Marek poprosimy najpierw, najpierw to u Ciebie Krzyszka zaraz, poprosimy Krzysiek jakiś wkurzony chodzi, ale chyba nie mamy, teraz się Państwo dowiedzą dlaczego tak się stało. No niegroźne 360 kilometrów piachu było. I... Na pierwszych kilometrach już stanąłem dlatego, że leżał zawodnik, musiałem uruchomić jego przycisk alarmowy, tam straciłem trochę czasu, wyprzedziło mi kilku zawodników e, później chciałem nadrobić, to się zameldowałem w krzakach stwierdziłem, że będę jechał spokojnie no, no to wtedy na 300 kilometrze urwał mi się czy jest, musiałem go przymocować i tak z przygodami te 360 kilometrów przeszły był piaszczysty i taki dosyć niebezpieczny, bo szybki, śliski piasek. Odcinki tutaj w Senegalu charakteryzują się tym, że jest bardzo dużo kurzu. Zawodnicy chcą, mają swoje rozgrywki, chcą nadrobić pozycję, no i będzie się działo. Marek, dzięki. Będzie się działo, na pewno się będzie działo. Rajt wkracza w swoją, w swoją Samolot, samolot, rajd to nie tylko wyścig, rajd to także ogromna operacja, ogromna operacja logistyczna. Marek, będzie się działo, tak jak mówisz, Tobie dzisiaj nie wyszło, Krzysztof też dzisiaj ma, że tak powiem, muchy w nosie. Krzysztof. Jak poszło, albo jak nie poszło dzisiaj, powiedz nam, przecież siódma pozycja, z której startowałeś była świetna. Wyruszyliśmy z świetnej pozycji siódmej, niezniszczona droga, tylko jechać na około 15 kilometrze, bardzo takim miejscu, powiedziałbym prostym, no prosta droga, widać kilometr do przodu. Poczułem, że nagle cały tył mi się zapadł samochodu. Jak później obserwator, taki niemiecki turysta, który na motocyklu był mówił, po prostu z przedniego koła wyleciał taka płytka kiwająca się, taki kamień, który stanął idealnie na sztort i zniszczył nam cały tylny most. No, wyglądało to tragicznie, w zasadzie jakby pół auta urwało z tyłu. Jak się urwą te mocowania mostu, no to cały most po prostu cofnął się do tyłu, wiele rzeczy uległo zniszczeniu, cztery amortyzatory, wał napędowy, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, na szczęście to wszystko było w te czwórce, no nie wszystko, bo jedziemy na dwóch amortyzatorach tylko, nie na czterech, także samochód jest mocno posadzony z tyłu, nie mamy paru drążków do końca tylko je po prostu prostowaliśmy no jedziemy no staramy się nie, nie poddawać no taki jest Dakar ja uważam że jak gdyby sportowo dla mnie każdy kolejny odcinek jest bardzo ważny bo jednak to jest rajd który trzeba przeżyć który trzeba zrozumieć i no cóż no szkoda tylko że wynik już w tym roku się nie pojawił bo naprawdę była wielka szansa być gdzieś tam w okolicach czy nawet w pierwszej dziesiątce ale cóż no nie poddajemy się jedziemy dalej musimy to przejechać Jacek dorwaliśmy, dorwaliśmy Jacka Czachora, Marek miał problemy, Krzysztof miał problemy, a co u, ciebie? co u ciebie? Bo ten etap na pewno na pewno wymagał ogromnej koncentracji. Jak to było u Ciebie, powiedz nam króciutko i pędzimy dalej, bo dzisiaj jest bardzo ciężki wieczór, bez serwisu będziecie musieli wypocząć i sami sobie naprawiać maszyny, czyli tu mówię o mocyklistach, kierowcy mają troszeczkę inaczej. Jacek, jak było dzisiaj? Trzy słowa. Dzisiaj byłem mocno skoncentrowany, bardzo zapatrzony w mapkę. Do 60 kilometra starałem się nie wyprzedzać Katriniaka z Knujmanem, bo wiedziałem, że na nic to się zda, bo po prostu jakbym ich wyprzedził, to oni by się za mną trzymali. Była sytuacja taka, że Knujman z Katriniakiem skręcili w lewo, a ja odbiłem bardziej w prawo. Dodałem trochę trasy, ale schowałem im się za górkę. Po tym jechałem bardzo szybko, bo chciałem uciec im. To mi się udało. Miałem później przygodę taką, że spotkałem całą grupę zawodników, którzy jechali tak jakby pode mnie pod prąd. Delikatnie zderzyłem się z Cyrylem Depre i uderzyłem mu w przednie koło, ale nie było żadnej wywrotki. Przeprosiłem go później, ale tak naprawdę to nie powinien przeprosić, bo to on jechał pod prąd. Więc starałem się jechać bardzo szybko i kontrolowałem mapkę, bo wiedziałem, że z tego będzie dobry wynik. Musiałem zatrzymać się koło Werchofena, bo on miał wypadek. Postawiłem mu motocykl, trochę tam straciłem, ja myślę, że to jakieś 2-3 minuty. No i później pojechałem dalej i jestem bardzo szczęśliwy. Na pewno nie zapomnę tego dnia, bo trzecie miejsce na etapie to jest fantastyczny wynik. Właśnie nie mówiłem tego, nie chciałem wyprzedać Twojej wypowiedzi. Trzecie miejsce na etapie. To jest chyba Twoje najlepsze osiągnięcie yy, we wszystkich Twoich dekarach, w których startowałeś. Dobrze, to wszystko w tym etapie. Jutro spotykamy się jutro spotykamy się na następnym etapie. pobudka o 4 rano. To już po malutku będziemy kończyć nasz podcast. To jest jeszcze mnóstwo materiału na drugi podcast, ale to może, nie wiem, za, za jakiś czas. W każdym razie po malutku, po malutku kończymy i... Ja tak dzięki za to wszystko i lecimy dalej. To, to tyle, zmęczony już jestem niesamowicie. Opalona mam twarz i pomimo czapki, pomimo, takiej, pomimo takiego chusty mm, jakby na twarz i okularów, i słońce po prostu i piasek wciska się wszędzie. Tyle, poproszę Państwa, pomalutku malutku kończymy, jak już wspomniałem. Nie wiem, jak Państwo, że tak powiem, jak podoba się Państwu ten Drogi, bo to naprawdę jest droga i cóż, po następnym etapie jeszcze postaramy się z Krzyszkiem pogadać, zobaczymy jakie są plany na jego drugą, w zasadzie końcową część raj. To tyle, zapraszam, na Narka. podcaście. Czuję się dzisiaj szalenie już zmęczony tym wszystkim, ale jestem jeszcze winny Państwu przybliżenie historii rajdu Paryż-Dakar. Tak jak to się zaczynało Paryż-Dakar i nieodżałowana osoba Thierry'ego Sabina, który, dzięki któremu to wszystko się narodziło po prostu. Bo to już prawie 30 lat jak Dakar jest synonimem najcięższej, najtrudniejszej, bezkompromisowej próby w rajdach, po prostu, najcięższy chyba rajd na świecie. Idea Dakaru, z tego co pamiętam, zrodziła się w głowie człowieka. Aby powiedzieć stworzonego właśnie do tej roli, czyli człowieka goniącego za przygodą, takiego troszeczkę awanturnika, kochającego życie, moto, motocyklisty, coś w tym stylu jeżdżącego po świecie, zwiedzającego, poznającego. Na pomysł tego rajdów wpadł właśnie w takiej mniej więcej formie, jak ona istnieje mniej więcej do tego czasu w 1977 roku właśnie Thierry Sabine. Eee... Tak to było, prawie 30 lat temu. Wówczas właśnie to 30 lat temu Thierry sobie wkład na ideę stworzenia ekstremalnie trudnej trasy z wieloma ciężkimi, specjalnymi e, z etapami przeprowadzonej, przeprowadzonej e, tej trasy przez dzikie tereny Afryki. I właśnie ten pomysł zrodził się jakby z życia, bo Thierry Sabine, pamiętam, pamiętam, czytałem kiedyś o tym, zgubił się podczas wyścigu abidjan Nicea i, i zgubił się na bezdrożach gdzieś w pustyni libijskiej albo gdzieś, gdzieś tam i właśnie ta wolka samotna człowieka z przyrodą z, z własnymi słabościami ze słabościami, że tak powiem, maszyny zainspirowała Thierry Sabina do stworzenia rajdu, który, który startowałby, to wtedy była idea, startowałby gdzieś w Europie i przez pustynię yy, gdzieś się kończył właśnie. Gdzieś, gdzieś poprzez Europę szedł, szła trasa rajdu aż do gdzieś Afryki. Jak to potem się okazało do Senegalu, do Dakaru. Pierwszy rajd wystartował 26 grudnia 1979 roku z placu Trocadero w Paryżu. Trasa miała wtedy 10 tysięcy kilometrów i prowadziła przez Algier przez Algierię, przez Niger przez Mali przez Senegal, aż do Senegalu i w pierwszym razie wystartowało z 170 zawodników. zawodników to się zaczęło wtedy właśnie, właśnie 28 lat temu Kierisabin niestety zginął parę lat temu w wypadku śmigłowca i że tak powiem podchwycił jego ojciec który który jest, który dalej w zasadzie ciągnie to wszystko coś o Dakarze mam nadzieję, że zmontuję drugi odcinek z tego wszystkiego taki właśnie bardziej yy, troszeczkę jeszcze bardziej od kulis bo to co się dzieje na razie to jest niesamowicie ciekawe przecież Raid to jest yy, w tegoroczny w 2007 rok to jest prawie 800 przemieszczających się pojazdów 500 z, z tych pojazdów bierze udział z rajdu, reszta to jest. To jest um, obsługa tego rajdu. 2500 osób, 60 samolotów, mnóstwo mnóstwo dziennikarzy, to jest wszystko, to jest wszystko wokół tego rajdu. Ale sam rajd to nie tylko jest, że tak powiem, rajd to jest także fundacja, która pomaga, która pomaga m.in państwom, przez które ten rajd przebiega żeby nie było, że tego jest ściganie niszczenie środowiska, wcale to nie jest tak jest fundacja, która pomaga właśnie ludziom suszy która coś wpląt, dzisiaj jestem strasznie zmęczony przepraszam fundacja, która pomaga właśnie jakoś tym ludziom wspomóc w tych ciężkich warunkach, w których których mieszkają, mam nadzieję spotkamy się drugi raz w podcaście Dakarowym. Będę już mniej na pewno zmęczony, bo już na pewno to wszystko sucho. w Polsce, chciałem powiedzieć w Irlandii, w Polsce nie wiadomo gdzie to będę montował, na pewno już do tego podejdę bardziej profesjonalnie. Przepraszam za, za tą jakość dźwięku, przepraszam za te wszystkie stuki-puki, za to, to wszystko co się działo w tle, ale, ale tak to wszystko wygląda, mikrofon, y mam nadzieję, że mimo wszystko to się Państwu podobało. Dziękujemy Krzyśkowi, dziękujemy polskim kierowcom i mam nadzieję właśnie w drugim odcinku będzie jak mniej więcej od połowy do końca jak to się da, tak kończył. Wiemy, że Krzyś niestety nie ukończył pechowy 13 odcinek, ale motocykliści całkiem, całkiem dobrze sobie poradzili. O tym mam nadzieję w następnym odcinku. To tyle, dziękujemy i do następnego razu. Nie wiem, jak to się mówi, na pustyni, ale, ale... stopy piachu pod kilem? Nie, to jest dla żeglarzy. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Mówił Filip Demdziński. Wieś skądś.